Uchacie Wiki Wikiradia. Dzień dobry wszystkim. Chciałem powiedzieć, że Superman to cienias. Batman jest mięski. Wykręcić rękę dłoczyńcy to jest naprawdę żaden, żadne wydarzenie. Natomiast budować w ciągu raptem parunastu lat największe źródło, największą książkę, największy projekt edukacyjny świata no to jest super bohaterstwo. Także. Wielkie brawa dla was wszystkich. Przyszliśmy tutaj... Przyszliśmy tutaj też trochę pobić sobie samym brawa, ponieważ wszyscy znają Natalię, niektórzy znają również mnie, niektórzy z was być może wiedzą, że od października zeszłego roku tworzymy dwuosobowy zespół pracowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a mało kto z was wie, że my też mamy swoje supermocy. I dlatego przyszliśmy opowiedzieć o naszych supermocach i wyjść z cienia. Natalia jest... <grymujące> A, wiesz, się przedstawić ze Tak, ja chciałabym się formalnie przedstawić. Jestem kierownikiem biura prasowego, przy czym dowcip polega na tym, że kierownik biura prasowego liczy jednego członka, czyli mnie. W związku z czym jestem swoim kierownikiem. Starym okrętnym I kierownikiem. Kierowni to... <grymne> formalnie współpracujemy, ale formalnie nigdzie nie jest ta nasza współpraca zapisana. To nie jest tak, że stworzyliśmy ścisłą, sztywną strukturę, w której Natalia ja jest moim kierownikiem i odbija mi kartę na zakładzie, a ja z kolei nadal i wysyłam co codzienne raporty w kwestii tego, co zrobiłem od 8 do 12. I robi kawę. A dobrą robię. Pokradamy. O, o. Ja bym się jeszcze przez chwilę przy tym zatrzymała, tak, podczas kiedy Krzysztof pomyśli o Kawie. Nasze tytuły o tyle nie zgadzają się z prawdą, że my zostaliśmy zatrudnieni do bardzo określonych funkcji, czyli do kontaktu z mediami. Bardzo szybko okazało się, że to, czego potrzeba, żeby Wikipedię, to są działania znacznie szersze. I jak niektórzy wiedzą, po pierwszym pół roku naszej pracy, problem z nami był o tyle nie taki, że my się nie wywiązywaliśmy z naszych obowiązków, tylko taki, że wywiązywaliśmy się z naszych, i jeszcze kilkunastu innych. W związku z czym traktujmy pojęcia kierownika biura prasowego i rzecznika prasowego bardzo, bardzo umownie, dlatego że nasze supermoce są znacznie, znacznie, znacznie lepsze. No właśnie, my widzimy swoją, widzimy swoją e, rolę jako kogoś w rodzaju centrali telefonicznej, księgi, skarki, zażaleń i ewentualnie biura pomocy wszelakiej. Eee, w czym możemy służyć? To zależy tak naprawdę od was. Bardzo chcielibyśmy pomóc, tylko musicie się z tym do nas zgłosić. Co możemy zrobić? Możemy <grym> pomóc zorganizować to, spotkania. Wszystko żeby... jedno. To, że mało jest instytucja, do której chcielibyście dotrzeć, pomożemy. Albo jest e, e, jakiś event, na który się, się chcecie wkręcić. Pomożemy. To dajcie znać. Możemy zrobić, zorganizować zlot. Może nie taki duży, może nie tak liczny, może nie międzynarodowy. E, to chociaż, e, to chociaż, chociaż, chodźmy, chociaż to Trzeba dużo. No, ja właściwie to, jeden międzynarodowy już, no, już się być może szykuje. Jeden ogólnopolski też się szykuje, więc bądźcie czujni. Chciałam. Możemy pomóc zorganizować warsztat fotograficzny. Gdybyście znaleźli grupę ludzi, którzy chcieliby się podszkolić, albo grupę ludzi, którzy chcieliby zrobić zdjęcia na komoc. Mamy znajomości, mamy możliwości, mamy partnerów. Możemy to zorganizować nawet w drugim końcu Polski. A tego sporo możecie tam wszystko zadać? <grym _> nie wiem, jak zaśpiewanie będzie, ale z sposobem, jak dobrze naciąć, proszę. <grym _> w poznaniu już niedługo więc... Możemy pomóc zorganizować wielkie ekspedycje, zarówno od strony technicznej i logistycznej, jak i od strony e, e, znajdowania ludzi, od strony wyznaczenia trasy. To Środków tylko. Transportu. Środków transportu. transportu też jesteśmy, jak widać, świetni w logistyce. To z zeszłego roku. Nie ma, że się nie da. Tak. To była kolejowa. Możemy pomóc zorganizować maraton żeby pudry klapowy gdyby ktoś bardzo chciał. To jest do zrobienia. To jest tylko krótka lista, albo nauczyć dowolnie wybraną grupę korzystania z Wikipedii. Albo z projektu siostrzany. Szkolimy, jeździmy, uczymy na poziomie licealnym, na poziomie gimnazjalnym, na poziomie studenckim, wyższym. To nie ma znaczenia. Jesteśmy w stanie dojechać, jesteśmy w stanie pomóc zorganizować Wam taki wiki warsztat albo takie szkolenie. A tak naprawdę to jest tylko krótka lista tych pomysłów, które nam, nam przyszły do głowy. Liczymy na to, że do nam zdecydowicie więcej własnych pomysłów, a my tu jesteśmy z naszymi małymi telefonikami i czekamy na wasz telefon. Co możemy zrobić konkretnie? Konkretnie możemy zrobić jeszcze więcej, bo tutaj była tylko lista rzeczy, w których chcielibyśmy pomóc. Natomiast co możemy zrobić konkretnie? Konkretnie możemy wam dostarczyć broszury, e, albo materiały szkoleniowe, albo Możemy też pośredniczyć tak z biurem, jeżeli czegoś potrzebujecie, według jakichś w rzeczy jest w Łodzi. To tak, tak, natomiast praktyka pokazuje, że ludzie najczęściej nie wiedzą do kogo uderzyć, dlatego często jest tak, że może my nie będziemy mogli czegoś dla was zrobić, tylko my na przykład będziemy pośredniczyć, mówić, a nie, no, no po, te, po to na przykład fantastyczne kubeczki, no to na, do biura, bo tam jeszcze na przykład zostało parę sztuk. Możemy Wam dostarczyć materiały propagandowe, m, znaczki, smyszki i tak dalej. Jeśli zamówicie tysiąc znaczków, to nie wiem, czy polimerkowi ręka nie odpadnie od tłumaczenia, ale jest to poświęcenie nam wtedy, jest Możemy. Tak, no, nie, ale 20 jest do wykonania. Voilà. 20, 20 tysięcy! <dum?> ja chciałbym 100 znaczków. Za 5 minut w budowa. Możemy też przygotować nowe broszury i materiały i to tak naprawdę zależy od W moce przerobowej, w związku z czym możemy przetłumaczyć na przykład gotowe broszury e, z innych projektów, które już się takich fajnych broszury dorobiły, robiły, a jest tej literatury mnóstwo. E, możemy wspólnie z Wami współpracować coś nowego dla Waszego projektu. Wszystko jedno, czy to będzie projekt na Wikipedii, czy w projekcie siostrzanym, czy gdzieś w okolicy Wikimediów. E, wszystko zależy od Waszej inwencji. Tak, możemy też... E... Prawda, wyjść do internetu, jeżeli potrzebujecie, i to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy organizujecie jakieś małe wydarzenie gdzieś tam w mniejszej miejscowości, czy dowiecie coś naprawdę dużego. Eee, w internetach próbuje się różne rzeczy, różne rzeczy najlepiej i możemy to dla Was zrobić, przy czym też niekoniecznie sami, skoro już przy tym jesteśmy, no to tak jak każdy super bohater, mamy swoich pomocników i tutaj na przykład tam przy drzwiach jest nasz, nasz super pomocnik, tak? Powerek, który opiekuje się, jak oni wiecie profilem Burgi Wikipedii, robi to która zmieniła profil wiki źródeł w chyba najbardziej ciekawy profil wiki na Facebooku. Przepraszam, Powerku, ale to się czyta jak powieść i bardzo wam, bardzo wam polecam, nawet jeżeli macie w nosie wiki źródła. Eee, także, aha, jeżeli chcielibyście też sami, tak, jeżeli e, macie poczucie, że wy też chcielibyście w tych internetach podziałać i w tych mediach społecznościowych napisać czasami dwa zdanie, no to jeżeli nie, jesteście, jeżeli nie jesteście wikingerem, no to my możemy wam udostępnić blog stowarzyszenia, możemy wam udostępnić media społecznościowe. Tak naprawdę jesteśmy otwarci. A, no tak, no, ale to już, to już jakby nie my, ale tak reklamujemy. Istnieje jeszcze oczywiście Wikiradio, ale jestem absolutnie przekonana, że każdy z was w sobotę od rana nie może się doczekać kolejnej okazji nowej Wikiradia. I nie rozumiem tego śmiechu i jest dla mnie obraźliwy. Natomiast tak, jest Wikiradia i tak zupełnie szczerze mówiąc naprawdę warto, dlatego że to jest bardzo dobre, bardzo pełne źródło informacji o tym, co się w Wikimediach dzieje, przedstawione żywo przez, przez tych, którzy w tych Wikimediach siedzą, dlatego myślę że, myślę, że warto. A jeżeli sami chcielibyście się włączyć w tworzenie Wikiradia, no to tam jest z kolei Boles i on nikomu mikrofonu nie odmówi, bo ile wie. Nie, jeszcze nie. <laughs> Ale wszystko przed nami. Co możemy zrobić? Możemy oddzwonić instytucje. Często jest tak, że macie moce przerobowe, żeby zorganizować jakąś imprezę w sobotę, ale nie dość, żeby przez dwa tygodnie oddzwaniać szkoły okoliczne, żeby zaprosić nauczycieli. Na przykład, to z czubka głowy. My mamy takie moce przerobowe. Dajcie znać i jesteśmy w stanie spędzić ten dzień czy dwa na telefonie i pomóc w organizacji czegoś, na czym nawet nie będziemy osobiście uczestniczyć. Bo to jesteśmy. Możemy oczywiście wysłać informację prasową i to jest nieco bardziej moja działka. Mamy już całkiem niezłą bazę danych mediów, które z nami współpracują i wszystkich mediów, do których wysyłamy te informacje. Gdzie nigdzie już się przebijamy lepiej, gdzie nigdzie się przebijamy gorzej. E, możliwe, że w waszej części Polski jeszcze nie mamy bazy danych dziennikarzy, a bardzo chcielibyśmy mieć, więc fajnie by było mieć przy... okazję do tego, żeby ją zbudować. Najlepszą okazją jest jakaś impreza, którą organizujecie. E, możemy was skontaktować z dziennikarzami, którzy się zajmują akurat daną e, działką w waszym regionie jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko znowu, inicjatywa jest po Waszej stronie. Możemy zaprosić dziennikarzy na Wasz event. Jeśli przygotujecie czerwony dywan i kanapki z łososiem, to na pewno chętnie przyjdą. E... Jesteśmy w stanie znaleźć partnerów instytucjonalnych. Naciskiem znaczy, na instytucjonalnych, tak? Nie partnerów, partnerów. biuro matrymonialne. Nie. Chociaż. Zapnijcie ten gap, to będziemy mieć większe szanse, tak? Jakieś witry podajcówki. Będziecie mniejsze. miejsce, a tu Wiki lubi tańczyć. Projekt Wiki lubi tańczyć. <grymne> Anekdota, tak? Na Wiki Mani w Buenos Aires pojawił się problem, ponieważ zorganizowali zajęcia tańca, no i przyszli ci wszyscy Wiki i okazało się, że stają cztery kobiety i 40 chłopaków, a wszystkie kobiety i tak są tańczyć z <grymne> Możemy też, z czego rzadko się w Polsce korzystać, załatwić Wam akredytację prasową albo wejście prasowe na y, różne imprezy. Wiadomo, że nie zawsze to będą darmowe bilety, ale czasami jesteśmy w stanie Was wkręcić, gdybyście chcieli faktycznie fotografować w telewizji jakąś imprezę. albo ale, że wejście, akredytacja taką formalną to nie, to nie jesteśmy e, Jesteśmy w stanie Wam wystawić legitymację członka Stowarzyszenia teraz, ale jesteśmy, nie, nie jesteśmy w stanie Wam wystawić legitymację prasową zgodnie z prawem prasowym. Nie. Zgodnie z prawem prasowym, eee. dziennikarzem jest ten, kto się uważa za dziennikarza, eee. więc to nie jest żaden problem. Uluark, uluark. Dobrze, do dyskusji. to, to, to ma eee. Eee. Czy mamy konsensus? Nie? Nie Nie, nie, ma. nie, nie Tam, mi, zdaje się, uło. Kancelaria Prezydenta honorowała legitymację właśnie Stowarzyszenia no, jako nie legitymację za Nie, było, nie było krasa, tylko m. jako prasa, tylko jako obywatel, który przyszedł, fotografować, fotografował. W Polsce jeszcze nie ma takiej tradycji, natomiast rozmawiałem, że i Niemcy i Wikimedia UK na przykład korzystają z tego i wysyłają przedstawicieli Wikimedia Commons na imprezy na przykład koncerty po to, żeby fotografowali artystów i wrzucili ich na kommersy. Da się to zrobić, skoro da się u nich, to da się im nas. Znaczy nie, może o tych akredytacjach to bardzo, bo z tym Mianowicie z akredytacjami w Polsce jest tak, że. Żeby dać komuś akredytację, to musi być redakcja czegoś, musi być redaktor naczelny, który odpowiada za tego dziennikarza, co napisze, co sfotografuje i tak dalej. I teraz są imprezy, które mają różne podejście do tego i na przykład wystarczy jakieś pisemko i legitymacja tata, tata, członka i wpuszczą kogoś, tylko nie wpuszczą go jako prasę, tylko po prostu wpuszczają generalnie wszystkich, którzy się zgłoszą. Natomiast y, formalna legitymacja y, prasowa i akredytacja, tam są wpisy. Kto jest redaktorem naczelnym? Jaki jest tytuł czasopisma? I na przykład Wikimedia Deutschland to jest tak rozwiązane, że oni mają to, tą, tą swoją taką gazetkę. I ci ludzie, którzy są akredytowani, są formalnie dziennikarzami tej gazetki, która jest na papierze wydawana i tam jest redaktor naczelny. I oni, na Wikimedia ja, Deutschland decyduje kiedyś był pomysł, żeby w ten sposób wyletem zrobić. Natomiast na tą chwilę nie ma czegoś takiego, nie ma nikogo, który chciałby być być traktorem naczelnym. Tu stoi. Ale, no dobrze, ale to trzeba zarejestrować tytuł prasowy. Trzeba. A, kie, kiedy takie jest prawo, już to wiele razy sprawdzałem, więc mówię, no, nie umień. róbcie ludziom wody z mózgu, bo nie, nie będzie tego tak. No To może tak. Ale to może zaprosimy do dyskusji, a, a, jest artykuły, a to, Propozycja jest też taka, sprawdźcie a, nas w tak. sprawdźmy to. Najwyżej przebramy. Je, je. Tak jak i mówił, jest przy samej do to przerabialiśmy tu właśnie, bo z Niemiec może i bo woskońskim, a jest to Dobrze, po centrum, jest informacji, nie抱amy, tym interludium, i to najważniejsze wezwanie? Wezwijcie nas na pomoc I jeśli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy albo jeśli cokolwiek organizujecie dajcie znać, żebyśmy się o tym nie dowiadywali e, wtedy, kiedy impreza się zaczyna, bo wtedy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie pomóc i tylko w bezsilnej złości zaciskamy pięści. Tak. E, jakby... Batman oczywiście reaguje czasami spontanicznie, widząc zło i występek na ulicach i przybywa, Natomiast dużo lepiej działa, kiedy na niebie ukazuje się, prawda, sygnał wzywający. I my też tak działamy. Czasami sami wyłapujemy, że coś organizujecie i możecie potrzebować pomocy i przychodzimy do was. Pewnie wielu z was tego doświadczyło. Ale naprawdę dużo lepiej to zadziała, jeżeli jakiś czas przez imprezę powiecie hej, pomocy, ratunku, albo chociaż hej, patrzcie co robicie, jestem, jestem fajny, patrzcie co robiłem, jestem fajny. I my wtedy przychodzimy i pomagamy. Jak możemy. No oczywiście wiecie, w domenie publicznej i tak dalej. Dla debatę, gdybyśmy chcieli to wgrać na Tak. Jak stoimy z czasem? 25 minut do tych moich Ha! To jest system, część artystyczna. A, <susurzenia> wydało się, że będą tańce, tak? <głosurzenia> Okej, okay, czy są jakieś pytania? Jeżeli chodzi o zarządzanie na przykład profilami na, na Facebooku, czy, jak to jest, czyli czy, w jaki sposób to się reguluje, czyli na przykład jeżeli jest tam 10 osób, które na przykład, mają dostęp, mogą coś publikować i ktoś z nich na przykład publikuje rzeczy, które nie są na przykład prawidłowe pod względem prawa autorskich jak, jak to się odbyło? To znaczy, dotychczas nie mieliśmy żadnych problemów, dlatego że po pierwsze kolejka ludzi, którzy chcieliby faktycznie, a nie tylko nominalnie się tymi rzeczami zajmować, nie jest jakaś przesadnie długa i to nie jest tak, że musimy walczyć z klęską rodzaju. W praktyce jest tak, że po prostu wiadomo, kto to robi i jak to się, jak to się odbywa. Pewnie, jeżeli będziemy mieć więcej osób, będą jakieś problemy, to będziemy reagować. Natomiast, no, Przynajmniej w przypadku Facebooka zawsze, zawsze wiadomo, kto opublikował daną treść. No i wtedy, gdyby z tą treścią było coś nie w porządku, no to oczywiście e, ciachamy po uprawnieniach do profilu, usuwamy, usuwamy dane wpisy i tak dalej. E, ja jeszcze raz, korzystałem z okazji, was bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby w tym, żeby w tym uczestniczyć, zwłaszcza osoby powiązane z projektami siostrzanymi, e, dlatego że przykład profilu Wiki źródeł e, pokazuje, że nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak ktoś, kto naprawdę tym projektem żyje i kto ten projekt naprawdę, prostu z ducha, przepraszam, ale kocha. I y, ja rzeczywiście wszystkie projekty Wiki, Wiki uwielbiam, natomiast nie we wszystkich żywo uczestniczę. Dlatego jeżeli jest ktoś, zwłaszcza z projektów szestrzanych, kto chciałby w to wejść i chciałby pomóc, pewnie. Y, bardzo, y, wiecie, I wiecie, to, to jest fajne. To jest fajny sposób też do informowania o tym, co się w, w projektach dzieje. Więc zapraszam. Ktoś? Coś jeszcze? To jeszcze do tego takie pytanie, czy Wikimedia Polska kontroluje wszystkie profile na Facebooku związane z Wikimedia? Na ten moment tak, za wyjątkiem jednego ośrodzonego profilu Wikiziudeł, który kiedyś był prowadzony przez wolontariusza i który odszedł, zrezygnował i jakby nie chciał tego profilu przekazać. W związku z tym, poza tym profilem, wszystkie, wszystkie w tym momencie tak. Ja mam takie pytanie, z jakiego przykładu pomocy, której już udzieliliście, jesteście najbardziej dumni? Nie wiem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. To może krótka, krótka historia dygresja. Jakoś na jesieni zeszłego roku ktoś z Was gdzieś tutaj organizował w Opolu szkolenie dla osób ze spektrum autyzmu. Julo, Tam jest Euro! Już się się wtedy jako sztab prasowy ten tydzień wcześniej, w związku z czym to była lówka, byliśmy dnówka szkoła, nie jeszcze. I w ostatniej chwili, na ostatnią chwilę posłałem informację prasową o zunowie po tym szkoleniu w Opole, Natomiast posłałem ją też do Fundacji Synapsis, która się zajmuje autystykami chyba największa w Polsce. I oni to trawili dwa miesiące, po czym odezwała się pani z fundacji Synapsis, że bardzo by chciała, żeby coś takiego przeprowadzić też w Warszawie. Przeprowadziłem cykl szkoleń w Warszawie też dla osób ze spektrum autyzmu. Są młodzi dorośli, świetnie wykształceni i trwale bezrobotni, jak to w naszym kraju. I o tym napisały media, o tym Gazeta Wyborcza puściła całą stronicówkę w weekendowym wydaniu, więc to jest fajne osiągnięcie, mimo że tak naprawdę połowa z rzeczy, które gdzieś tam pomiędzy tym pierwszym materiałem prasowym a drugim materiałem prasowym nie należała do oficjalnie zadań wypisanych w w moim, nie wiem, umowie, natomiast z te, ja z tego chyba jestem najbardziej dumny, bo fajna sprawa i teraz yy, można o tym opowiadać też na Polu Międzynarodowym i wszyscy patrzą o... Ja tylko dodam, że w Opolu nie byłem sam, byłem za której tutaj nie ma, bo nie, nie mogła przyjechać, ale rzeczywiście to było trochę tak, że informacja był, przyszła, nie wiem, tydzień przed imprezą, czy 30 dni przed imprezą, mieliśmy tydzień na przygotowanie, zastanowienie się, zdecydowaliśmy się i wyobraźcie sobie, pojechaliśmy tam z Agnieszką, a ona zapomniała, że tego dnia ma rocznicę ślubu własnego. <śmulny> <śmulny> Ale pojechała tam ze mną i przeprowadziliśmy to. Także dla niej też podziękowania. To ja może opowiem trochę o Słupicach, dlatego, że wtedy też byliśmy nówka sztuka nieśmigana, to znaczy bardzo praktycznie tuż po tym, jak zostaliśmy zatrudnieni, gruchnęła wieść, że w Słupicach powstanie e, pomnik Wikipedii. Właściwie z marszu została wydelegowana e, przez Polimerka, żeby się, tym, żeby się tym zaopiekować i okazało się, że nie chodzi tylko o to, żeby tam pojechać, powiedzieć parę fajnych słów o tym, jak to jesteśmy wdzięczni, jak te wolontariusze są super, ale chodzi też o, o kilka innych rzeczy, to znaczy między innymi o to, że e, to wydarzenie wzbudziło tak ogromną energię w społeczności, że tę energię gdzieś trzeba było skanalizować. W związku z tym powstała książka z podziękowaniami Wikipedystów dla pomnika. Nie wszyscy w tej książce wpisywali się bardzo entuzjastycznie. Niektórzy mniej, nie mniej. książka została wydrukowana i została wręczona po Słupic i dyrektorowi administracyjnemu kolegium polonikom, czyli dwóm osobom, które z ten pomnik odpowiadały i została też wysłana do Wikimedia Foundation, w trzech bodajże kopiach po przetłumaczeniu jej dzięki pomocy Wojtka Pęcicha na, na angielski. No, oprócz tego tam na miejscu w Słubicach zajmowałam się zainteresowaniem krasowym, które było dosyć, dosyć spore i nawiązaliśmy też tam trochę fajnych kontaktów, które mam nadzieję zaprocentują, jeżeli, jeżeli uda nam się tam wrócić, dlatego że Słubice bardzo chciałyby nas tam zobaczyć. My pewnie chcielibyśmy, żeby społeczność mogła pojechać tam, gdzie ten pomnik jest, Dlatego coś takiego na boku z Tomkiem Raburskim próbujemy zorganizować jakąś konferencję tam na miejscu. Bądź też czuję. Ja tylko powiem, że w tym okresie, kiedy ten pomnik stawał, biuro prasowe działało w 24-godzinnym i to był naprawdę, naprawdę ciężki czas, dlatego że trzeba było też wymieniać na bieżąco maile z Wikimedia Foundation, które, jak wiadomo, nie działa w tej samej strefie czasowej, co, co my. Ale udało się. Może jedna ważna Jedna pewna informacja techniczna. My urzędujemy w dwóch różnych końcach Polski. Natalia urzęduje w Poznaniu i ja w Warszawie. W związku z czym jesteśmy strategicznie uzyskowani, żeby to spowodować. Autostrady prawda? Znaczy, może, może powróć, wróćmy do tej historii z bo Może warto o tym pomyśleć. Znaczy, ja <śmiech> jeszcze wrócę na spokojnie do tego, jak to, jak to rzeczywiście wygląda. To znaczy, z y, akredytacjami prasowymi jest w ten sposób, że y, na przykład duże imprezy typu Woodstock y, y, y, czy powiedzmy poważne instytucje typu nie wiem, kancelaria prezydenta, kancelaria Sejmu y, y, i tak dalej, mają się ściśle określone procedury i sprawdzają, czy ktoś jest rzeczywiście dziennikarzem czy nie. I to funkcjonuje w ten sposób, że jest formularz. W tym formularzu się pisze. Jak, z jakiego tytułu prasowego się jest, podaje się numer ISSN tego tytułu prasowego. Czasami nawet wymagają jakiegoś dowodu na to, że się pracuje pod tytułem na przykład skanu mowy czy coś takiego i potem wreszcie na, na końcu tam się wpisuje, kto jest redaktorem naczelnym tego tytułu prasowego, Bo chodzi o to, że w razie gdyby ten dziennikarz coś złego zrobił, to na, naczelny idzie siedzieć, tak? No i to.. Jest także, że na przykład jak w Sejmie był i w, w kancelarii w prezydenta, to on wchodził, ale na innych zasadach. To znaczy na przykład był kolega, który do, do Sejmu chciał zrobić zdjęcie posła i to było zrobione w ten sposób, że on w, po, poprosił po prostu Palikota, znaczy nie jego osobiście, ale tam kancelarię w, w Palikota, żeby go zaprosiła do Sejmu jako gościa i on przed wtedy do Sejmu jako gość z aparatem, miał tam w plakietkę, nie, że jest prasa, tylko, że jest gość i sobie tam chodził. Mógł robić zdjęcia, nie ma problemu. Natomiast w wielu instytucjach, jeśli się chce być rzeczywiście prasą, na przykład, nie wiem, przy jakiejś dużej imprezie albo na przykład w trakcie, w, na przykład jak blogi z kolei, na tej samej zasadzie, tu w kancelarii prezydenta, że po prostu ja mu napisałem tam takie pismo i oni to zaakceptowali I on był jako taki obywatelski gość, który sobie przychodzi. Jak ktoś bardzo chce, to może przed, no, dostać się do Kancelarii Prezydenta i, i jako taki gość, który po prostu jest zainteresowany tym, co się tam dzieje, jest trochę długa procedura. Każdy może tak wejść na takich zasadach, bo on wtedy nie jest prasą, nie stoi na przykład w trakcie rozdawania medali czy czegoś takiego w miejscu, gdzie się dobrze fotografuje, tylko stoi w jakimś tłumie i na przykład zdjęcia Plokiego też były takie, że on po prostu tam rękę i małpoką cykał zdjęcia, bo on nie stał w miejscu, gdzie jest prasa, bo prasa to jest jednak już co innego zupełnie. I żeby właśnie ktokolwiek od nas mógł być prasą i mógł właśnie, żeby można mu wypełniać prawdziwe akredytacje prasowe, to musi być tytuł prasowy. Kiedyś był pomysł, żeby właśnie biletem, który był wydawany, został normalnie zarejestrowany jako tytuł prasowy z numerem ISSN i wtedy ktoś, kto to był redaktorem naczelnym, dajmy na to powiedzmy Natalia i mógłby po prostu te akredytacje wypełniać i, i, i zdobywać dla tych ludzi, ale musi być tytuł prasowy, a Wikipedia, ani Wikinews Post, Polsce nie jest tytułu, nie mamy jak nawet zarejestrować Wikinews, no i, i tak jak mówię, Wikimedia Deutschland, to by było nie wiem jak jest Wikipedia, ale Wikimedia Deutschland to jest tak, że oni mają tę swoją taką gazetkę, która to jest tyg, tygodni i, i ta gazetka, po prostu pełni rolę tego i oni ci ludzie, którzy są akredytowani, są akredytowani do tej gazetki, a nie do wikipedii, tak? No i to tak mówię, można by pomyśleć o tym, tylko ten tytuł prasowy potem musi być rzeczywiście wydawany, erro, to jest też problem. radio, radio, radio też jest, no, nie musi być drukowany. No, no, można by Radia. pomyśleć, natomiast mówię pod kątem tego, że jeżeli rzeczywiście chcemy załatwiać ludziom akredytacje prasowe, to, to trzeba to zrobić no, tak, jak powinno być. Tak, tak. Okej, okay, dobrze, to w takim razie do tematu akredytacji pewnie jeszcze przyjdzie jest, nam wrócić. No, czy są no, jeszcze no. jakieś pytania? Słyszałam, że Majkik miał pytanie. Na pewno też. Ja <laughs> mogę No to co ja mam teraz powiedzieć? Ja mam takie zapytanie. Jak on się układa współpraca z panem prezesem, czy też tak we wszystko się wtrąca? <laughs> z pomocą cotygodniowych zadań służbowych, które odbywamy które są naprawdę bardzo fajne. do to znaczy z racji tego, że prezes jest w Łodzi, tak? w Warszawie, ja jestem w Poznaniu. Jest też, też mała koordynatorka która Wam się chwilę, za chwilę przedstawi. E, no to trudno jest nam pracować, pracować jakoś w sposób zwarty, dlatego co tydzień spotykamy się na takich telekonferencjach na hangout rozmawiamy o bieżących sprawach do załatwienia, o tym, co jest do zrobienia, o tym, czego potrzebujemy. No i Tomek jako, jako prezes stowarzyszenia to, to koordynuje i to uważam, się dobrze sprawdza jako, jako taka metoda organizacji nam pracy. Przez to wiemy, co robią wszystkie, wszystkie osoby na bieżąco. Możemy się konsultować, możemy w jakiś sposób wypracować nowe rozwiązania i to jest OK. Ja osobiście mam takie marzenie, żeby spośród członków zarządu nie tylko Tomek na tych hangoutach bywał, tylko żeby inni również czasami znaleźli czas, żeby wpaść i zobaczyć, co, co robimy i czym się zajmujemy. To Macieju na twoje pytanie nie, nie odpowiedziałeś wyczerpująco. Odpowiedziałe. No co mam no Ci powiedzieć? Nie jest tak, że pracujemy w próżni że nikt nie wie co robimy. Rzeczywiście Tomek sprawdza nie ma. się sprawdza, czy się <śmiech> Znaczy, ja nie do końca jestem pewna, czy, czy pardon, pieprzanie się jest, jest jakimś błędem, to znaczy myślę, że rzeczywiście my chcielibyśmy współpracować bardzo blisko z Zarządem Stowarzyszenia w ten sposób, żeby móc bezpośrednio reagować na to, czego Zarząd od nas oczekuje, żeby nie było jakiejś niejasności, że my działamy do na własny rachunek. W pierwszym okresie naszej pracy to był pewnego rodzaju problem, że my działaliśmy w takiej próżni, w takiej to znaczy nie do końca wiedzieliśmy, co jest od nas oczekiwane i staraliśmy się spełnić takie oczekiwania, jakie myśleliśmy, że są, my że strzeliśmy się całkiem nieźle. Dlatego e, ja do tego odwrócę. Ja rzeczywiście zapraszam, tak, zarząd, żeby nam się wcinał jak najmocniej, jak najbardziej, bo nam, to, bo nam to służy i zwłaszcza zawsze z Krzysztofem to podkreślaliśmy bardzo mocno uwagi krytyczne od zarządu co do naszej pracy. Tak, my bardzo chcemy, bo jeżeli my nie usłyszymy, że robimy coś źle albo robimy czegoś za mało, albo czegoś za dużo, to my nie jesteśmy w stanie tego skorygować. Albo usłyszymy w ostatnim dniu z panią. Także, no, no, słuchajcie, słuchajcie, fajnie, fajnie, ale tutaj no dwa plus co najwyżej, to nie tak miało być. No to wtedy się zmartwił Bursznicy raz zrobić. Natomiast na bieżąco weźmiemy na klatkę. Tak Macieju? Bo ja mam proszę Pani, taki problem. Ej, No, Bo ja mam taki problem, bo jesteśmy na konferencji Wikimedia, a tutaj nie można edytować haseł. <głosy> Bo IP od nie zostało zablokowane. Macieju, ja powiem tak, ja bym Ci chętnie z tym pomogła, ale najpierw powiedz mi, kiedy Ty edytowałeś hasła przed tą konferencją. <głosy> Jeżeli ktoś ma problem z zablokowanym IP, nie może edytować, to proszę do mnie. Ja już chyba 20 albo 20 kilka przypadków kont, które nie mogły, blokować, nie mogły edytować z powodu zablokowanego hotelowego IP, wyjaśniłem, nadałem uprawnienia, wszystko będzie ]ć. dobrze. I można, i da się. Dobra, ale takie pytanie serio. Kto vandalizował? Nikt nie vandalizował, to Bartłomik e, <grym> Jest blokada na IP hotelu. Autoblog A, i blok. z próbuje edytować, Okay. Macie już tak? jeszcze? Nie, ja próbuję podejrzeć Zależy od tygodnia, tak? To znaczy.. Średnio, trzy miesiące. Nie no, średnio przecież no, powiem tak, jeżeli są takie okresy, że organizujemy coś, są jakieś publiczne są jakieś warsztaty, jest czas przed konferencją, zbliża się do zdanie we Wikimedia, to my pracujemy w ilościach absolutnie niepoliczalnych, tak? I, i sporych. Jeżeli jest spokojniej, no to zawsze jest to te.. 4 do 6 godzin dziennie, nie wiem jak to wychodzi. Tak, jakby nie pracujemy też z minutniczkiem, tak? raczej się nastawiamy na to, żeby to, co miało być zrobione, było zrobione niż to, żeby. O! 16! Wartę zegarową, pokażcie. Tak. A wam zostało 10 minut. To nie mówić, rzeczywiście te 8 dół po godzin i długopis wypada z ręki, punktualnie o 16, być temu 16:15 i popatrzeć na żonę, no gdzie ten obiad, tak? Spokojnie. <śmiech> Jeśli się okaże, że organizujecie coś wielkiego i potrzebujecie pomocy 24-7, no to mój Boże, no, jakoś to ogarniemy. Tak? Ja na przykład Krzyśka sprawdzałam, zwracając się do niego czasami w bardzo dziwnych, późnych godzinach, reaguję. Także e... nie zachęcam, żebyście dzwonili do niego trzeciej w nocy, żeby sobie pogadać, tak, ale... nie odbierasz telefonu czasami? E, czasami nie odbieram telefonu, gdy... Może jak... od ciebie, Wojtku! Gdy trzymam syna obiema rękami i go kąpię, to wtedy nie mam jak odebrać. Natomiast tak poza tym no, jest... poddzwanie. A teraz zawsze to Jeśli zarząd jest zestaw załkowy, to... Do, do, do, Macieju, czy to już wyczerpaliśmy twój pakiet pytań? No, ja. Przebyś. <ślam> nie ujmując się z twoim pytaniom, nie, nie byłoby to takie smutne, jakbyśmy je wyczerpali. <ślam> <ślam> <ślam> czy ktoś jeszcze? <ślam> Słyszałam. <to. ślam> Są jeszcze pytania? Jak nie ma pytań, to bardzo dziękujemy. Zapraszam. Ja bym dodać ten przypadek Słowizm, bo on faktycznie jest taki bardzo według mnie interesujący i wielkie dzięki za Magali, za tą energię, którą prezentuje. I też chciałbym trochę się wytłumaczyć, bo ja byłem takim trochę złym gościem, który wspierał te wpisy. I było kilka naprawdę takich, no niekoniecznie kompletnych. ale one wynikały z tego, że to, ten nasz ruch, jest właśnie takie, że tam nie ma absolutnej zgodności i według mnie to było bardzo dobre. Natomiast dla Magali ja bym sobie życzył, żeby na ile ona będzie mogła, nie bez końca, to będę cały czas wykazywała, ponieważ to jest coś fantastycznego. Dziękuję. To jeszcze może, jeszcze tylko jedną rzecz, skoro zostało, został czas, no to ja przypominam, pewnie nie wszyscy z was wiedzą, że po zakończonych dzisiaj wykładach i prezentacjach nie rozchodzimy się na piwo jeszcze, tylko udajemy się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbędzie się ceremonia zdania nagród pro Wikimedia. I ja bardzo chciałabym, żebyście byli tam licznie, dlatego że ten projekt, projekt nagród dla pro Wikimedia, to jest coś, co jest bardzo, bardzo blisko mojego serducha. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, w tym roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska nagrodzi trzy najciekawsze, najbardziej inspirujące, najbardziej efektywne, najfajniejsze projekty realizowane przez Stowarzyszenie i jego, jego wolontariuszy w ostatnich czterech latach od 2010 do 2014 oraz wybierze wolontariusza roku 2014 i słuchajcie on jest na tej sali więc pojawcie się, żeby nie było smutno żeby wywołamy no wikipedystę X <grym <grym mało wiemy, tego Jedna osoba z Was pójdzie odebrać statuetki, dlatego naprawdę mamy fantastyczne, piękne statuetki. Bądźcie tam, bardzo mi na tym zależy. Cztery osoby biorą statuetki. Cztery osoby biorą statuetki, więcej osób dostanie dyplomy. Macieju? Jak ktoś nie przyjdzie, to w to będziemy sprawdzać listę Następna osoba Czyli słuchajcie, wszyscy, którzy są obecni i też nieobecni, stawiają się na godzinę 19. Tak, i Ency was przypilnuje. Tak, ja przypilnuję. Jak Ency przypilnuje. Żeby wszyscy byli. Proszę bardzo. Wieczorem, jak najbardziej. Teraz już musicie przyjść. Właśnie. Dziękujemy bardzo. Pierwsze piętro. Pierwsze piętro. Słuchajcie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org. Zapraszamy do współtworzenia ramówki, audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Wikiradio to inicjatywa Wikipedystów, do której każdy może dołączyć.